To są informacje Polskiego Radia 24. Setki interwencji strażaków i tysiące osób pozbawionych prądu to skutki dzisiejszych wichur. Polacy wracają ze świątecznych wyjazdów. Policja apeluje o rozsądek za kierownicą. Południe Europy zamiast Bliskiego Wschodu. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają nowe, wakacyjne kierunki. Minęła trzynasta. Radosław Siennicki, zapraszam. Prawie tysiąc sto razy interweniowali dziś strażacy w związku z silnym wiatrem. Po tym, jak powalone drzewa uszkodziły linie energetyczne, kilkadziesiąt tysięcy odbiorców na Lubelszczyźnie nie ma prądu. Robimy wszystko, żeby minimalizować skutki wichur, mówi Karolina Mirosław z Polskiej Grupy Energetycznej. Bez prądu pozostaje ponad 20 tysięcy odbiorców w powiatach lubartowskim, lubelskim, świdnickim, radzyńskim i bialskim oraz w powiatach włodawskim, biłgorajskim i zamojskim. Ekipy PGE Dystrybucja intensywnie pracują, aby zlikwidować awarię i jak najszybciej przywrócić dostawę energii. Przy awarii masowych. Na obszarze PG Dystrybucja Oddział Lublin i Zamość jest front burzowy przechodzący przez region. Silny wiatr uszkodził dach części szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Nie było jednak konieczności ewakuacji pacjentów, mówi dyrektor placówki Marek Zawata. Rzeczywiście część pokrycia dachowego laszanego została w trakcie wichury zerwana. Chciałbym tylko uspokoić, że to stało się na budynku, w którym po pierwsze nie ma pacjentów, a po drugie on podlega modernizacji, remontowi, także tam były prowadzone prace budowlane. Także to zerwanie pokrycia dachowego też nie spowodowało żadnych obrażeń pracowników czy pacjentów. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem do wieczora będą obowiązywać niemal w całej Polsce, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Mieszkańcy zachodniopomorskiego i pomorskiego otrzymali alerty RCB. Czytamy w nich, aby uważać podczas aktywności na zewnątrz oraz nie przebywać ani nie parkować pod drzewami. Z powodu silnego wiatru zamknięte dla zwiedzających są łazienki królewskie w Warszawie. Zakaz wstępu obejmuje cały zabytkowy park oraz wszystkie znajdujące się na jego terenie obiekty. Policja apeluje o rozwagę podczas świątecznych powrotów.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 Zwracam szczególną uwagę na kwestię dostosowania prędkości do warunków ruchu, bo wiele z tych wypadków niestety łączyło się właśnie z niezastosowaniem się do tej zasady. Mówi Robert Robas z Komendy Głównej Policji. Do kolejnego tragicznego wypadku doszło dziś rano w Sosnowcu. Samochód potrącił dwóch pieszych, jeden z nich zginął, mówi Katarzyna cypel dobrowska z Sosnowieckiej Policji.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 Bezpieczeństwa na drogach pilnuje dziś większa liczba funkcjonariuszy. Zwracają oni szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Dziś poniedziałek wielkanocny. W tradycji ludowej był to dzień odwiedzin rodziny i sąsiadów, ale także dzień psot, lejącej się wody i zalotów, mówi Elżbieta Osińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Początkowo nazwą dyngus określano zwyczaj zbierania datków. To zbieranie datków stanowiło jednocześnie taką formę wykupienia się od oblewania. Słowo śmigus oznacza uderzenie gałązką. Śmigano po nogach młode dziewczyny. A ta, która miała największe powodzenie i dostała najwięcej razy wierzbową lub leszczynową gałązką, miała w tym samym roku wyjść za mąż. Taki sam cel miało oblewanie wodą. Zamiast Bliskiego Wschodu, południe Europy. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają nowe, wakacyjne kierunki. W planach są Majorka, Porto i Heraklion. W siatce połączeń pojawił się także nowy włoski kierunek. Od kilku dni polski przewoźnik lata do Bolonii. To czwarte połączenie lotu z Polski do Włoch. Jak mówi wiceprezes linii Robert Ludera, Włochy są atrakcyjnym kierunkiem zarówno na wakacje, jak i na krótkie podróże. Jestem przekonany, że Włochy zawsze charakteryzowały się mnogością atrakcji dla pasażerów. Bolonia słynie m.in. ze swojej kuchni i jest nazywana tłustym miastem. Jak mówi przewodniczka po tym mieście Barbara Stolecka, to z tego regionu pochodzi wiele słynnych potraw. W naszym regionie jest robiona szynka parmeńska, parmezan, ocet balsamiczny. Linie lotnicze szukają innych bezpiecznych kierunków. Wiceprezes spółki PPL, zarządzającej lotniskiem Chopina w Warszawie, Marcin Daniu, powiedział, że efektem wojny są zmiany w siatce połączeń. Zakładamy, że w okresie wakacyjnym też mogą nastąpić jakieś perturbacje. Na początku wojny z Iranem lot zawiesił połączenia do Izraela, Arabii Saudyjskiej i do Dubaju. O czym mówił Aleksander Przoniak. To były informacje polskie Radia 24 Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem Alerty obowiązują na zachodzie, północy, w centrum i na wschodzie kraju Na południu z kolei uwaga na roztopy, a w nocy także na przymrozki Do końca dnia w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu Na wschodzie i północnym wschodzie wystąpią burze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 Jest 13.06, Małgorzata Żochowska, a teraz w Polskim Radiu 24 czas na sprawy międzynarodowe. Świat 24. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. W ten poniedziałek wielkanocny zapraszam na audycję Świat 24. Audycję myślę wyjątkową, bo dziś e, przecież lany poniedziałek będziemy rozmawiać o wodzie, ale... Tak na poważnie. O dostępie do wody na świecie, o kłopotach z tym dostępem, ale także o tym, w jaki sposób można tej sytuacji przeciwdziałać, bo są ludzie, którzy starają się, aby z tym dostępem do wody było lepiej. Jak to wygląda, to za chwilę będziemy opowiadać. Ale zajrzymy też do Meksyku i porozmawiamy o meksykańskiej duchowości z autorką książki poświęconej tej sprawie. Powiemy o tym, jaką rolę odgrywają w Meksyku tradycje chrześcijańskie, także te wielkanocne. Ale opowiemy również o tym, jakie inne prądy religijne pojawiają się w Meksyku, no i jak to wszystko razem ze sobą oddziaływuje. Zatem zapraszam, Świat24. świat 24. Świat 24. Studio Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś taki dzień, w którym ważnym elementem jest polewanie się wodą. To jest przyjemna tradycja, oby nie za dużo i oby tylko wtedy, kiedy się wszyscy oczywiście na takie zabawy godzą. Ale myślę, że to jest też dobry moment, żeby porozmawiać o dostępie do wody na świecie, zwłaszcza, że niecałe dwa tygodnie temu mieliśmy Światowy Dzień Wody, czyli też taki, taki dzień, kiedy się nad tym dostępem do wody zastanawiamy. A z tym jest niestety na świecie ma Mam wrażenie, w wielu miejscach coraz gorzej polska akcja humanitarna nie od dziś, bo właściwie niemal od samego początku zajmuje się projektami wodnymi. Państwo ten problem dostrzegli już naprawdę dwie, a myślę nawet trzy dekady w temu. W latach 90. -tych. Tak, w latach 90., <laughs> trzy dekady temu. I zacznę od najprostszego pytania, czy, czy to jest tak, że problem wodny dotyka każdej części świata, no bo jak się przyjrzeć takiemu rozłożeniu na mapie, no to nie ma kontynentu, który by nie miał problemów z wodą. Chociaż problem... jedne mają większe niż inne. Tak, problem wodny dotyka cały świat i tylko jest różnica w tym, że w niektórych miejscach już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie ma dostępu do wody. Słyszymy o tym często, słyszymy na przykład o suszach, o osobach, które muszą iść wiele kilometrów po wodę, a nie dostrzegamy tego, że tak naprawdę w Europie też już istnieje kryzys wodny, a my w Polsce jesteśmy w szczególnie złym położeniu, tak szczerze. I nie myślimy za często o tej wodzie, bo mamy ją w kranie, mamy ją dostępną, mamy pewność, że jak odkręcimy ten kurek, to ona popłynie i żyjemy troszeczkę w takim przywileju którego wiele części świata nie ma. I woda nie jest czymś oczywistym. O wodę toczą się konflikty. Woda jest przyczyną tego, że ktoś musi opuścić swój dom. I woda też może być niestety bronią. Ale wydaje mi się, że Razem z tym postępującym kryzysem klimatycznym będziemy coraz częściej przypominać sobie o tym, że ta woda nie jest nam dana raz na zawsze i trzeba dbać i o jej źródła i o to, jak ją wykorzystujemy. i No właśnie, pytanie czy w dobie tego, żeby nie marnować wody, ten lany poniedziałek y, ma rację bytu. Myślę, że dalej ma, ale jednak warto się zastanowić nad tym, że to, co my na siebie wychlapujemy ten raz do roku, y, to jest coś, co w innych częściach świata trzeba sobie po prostu przynieść czasem na głowie w baniakach y, i nie jest łatwo dostępne. Tak i ten dostęp do wody to jest też jeden z elementów, który blokuje nie tylko bym powiedział taki rozwój gospodarczy regionów, ale w ogóle rozwój społeczny ludzi, no bo jeśli trzeba powodę Iść wiele kilometrów w jedną, i potem w drugą stronę, a najczęściej to jest zadanie, które w wielu regionach świata spada na dziewczynki albo na młode kobiety, i wtedy nie ma kiedyś do szkoły. I wtedy nie ma kiedy iść do szkoły i wtedy nie ma kiedy zająć się po prostu swoimi zainteresowaniami. Nie ma kiedy zająć się obowiązkami domowymi, bo trzeba na przykład iść tę godzinę, czasem więcej, w stronę studni, czekać na miejscu w kolejce i przynieść z powrotem wyobraźmy sobie takie 20-25 litrów właśnie zazwyczaj na głowie. Dzieci nie noszą takich ciężarów, ale i tak, i tak... Jest bardzo duża nierówność, jeśli chodzi o dbanie o tę wodę. To faktycznie spada zazwyczaj na kobiety, na dziewczęta. Chociaż, chociaż jak byłam w Kenii w 2021 roku, to odwiedziłam jedną ze szkół, w której budowaliśmy zbiornik taki na deszczówkę. I tam powiedziano mi, że obowiązek zapewnienia wody dotyka różnych klas po kolei. I to oznacza, że nie dzieci mają przynieść tę wodę, tylko rodzice dzieci w konkretnych klasach. Ale jeśli ci rodzice nie przyniosą tej wody, żeby szkoła mogła funkcjonować, to niestety, ale cała klasa jest właśnie karana. Więc... Czasem ten obowiązek zapewnienia wody też rozkłada się troszeczkę inaczej, ale to właśnie, tutaj wychodzimy na kwestię też wody w, takich, w instytucjach takich jak na przykład opieka zdrowotna, szpitale, kliniki, przychodnie, które nie mogą działać bez wody. Szkoły, które wyobraźmy sobie, że my w szkole nie mamy wody. Już nie chodzi tylko o kwestie podstawowej higieny, ale w ogóle przeprowadzenie takich zajęć jak chemia. No, w Polsce, jeśli gdzieś w szkole nie ma wody, to na ogół jest komunikat odwołujemy zajęcia, a w wielu miejscach świata to jest codzienność funkcjonowania szkoły. I raczej jeśli jest ta woda, to już y, szkoła jest na wyższym poziomie. I my widzimy takie przykłady i w Somalii, i w Kenii, i w Sudanie Południowym, że raczej szkoły się starają obywać bez tej bieżącej wody, a nawet y, często bez y, dostępu do toalet. I to, I to jest niestety coś strasznego, bo ja... Widziałam wielokrotnie jak dzieci muszą po prostu wrócić ze szkoły do domu, bo tam mają dostęp do wody, bo tam mają toalety i też tracą na tym czas i na tym cierpi edukacja. W ogóle woda, brak wody wstrzymuje jakiekolwiek możliwości rozwojowe, nie tylko jeśli chodzi o edukację. No i znowu tutaj bardzo często, jeszcze się na chwilę zatrzymam przy tej edukacji, cierpią bardziej y, dziewczynki, no bo ta higiena w okresie menstruacyjnym na przykład wymaga dostępu do wody i o tym się nie mówi, że y, znowu w tym momencie dziewczynki mają trudniej, jak nie ma wody. Dziewczynki mają trudniej i jak nie ma też tych takich odosobnionych, podzielonych, bezpiecznych, zamykanych toalet, to już w ogóle dziewczynki muszą rezygnować z chodzenia do szkoły. E, I tak jest bardzo często, na przykład w takich krajach jak Somalia i tam Właśnie dlatego skupiamy się na tym, aby stawiać te podzielone według płci, y, zamykane, bezpieczne toalety, żeby dziewczynki miały możliwość zadbania o higienę. No i oczywiście musi być jakaś umywalnia, no musi być dostęp do tej wody, bo inaczej dzieci będą chodzić w tej wewte albo po prostu będą rezygnować z edukacji, a jeszcze dodatkowo może muszą spóźnić się albo wyjść ze szkoły, bo wtedy jest akurat otwarta studnia. Bo też jest często tak, o czym sobie nie myślimy, że studnie mogą być też takie zamknięte, mogą być za płotem, mogą być na kłódkę, żeby dzieci właśnie się nie bawiły, nie rozklapywały tej wody e, i czy żeby nie zostały uszkodzone w jakiś inny sposób, to są zamykane i otwierane tylko w konkretnych momentach, na przykład rano, o 16, o 12 i to też trzeba brać pod uwagę i to dyktuje, ta dostępność wody dyktuje rozkład dnia. Jakie jeszcze problemy generuje to, że wody brakuje? Bo to są problemy takie na poziomie gospodarstw domowych, pojedynczych ludzi, problemy na poziomie całych społeczności, ba, nawet całych krajów. Jest mnóstwo skutków tego, że wody nie ma. Jest skutek dla na przykład zachorowalności na choroby, które można bardzo łatwo zapobiec przez się rąk. I zwłaszcza na tym cierpią dzieci. Zwłaszcza dzieci poniżej 5 roku życia, które się bardzo odwadniają. Też niestety umierają z powodu biegunek, umierają z powodu różnych chorób, którym tak jak powiedziałam można bardzo łatwo zapobiec tym mydłem i tym dostępem do wody. Jest kwestia rolnictwa. Jak, jak jakkolwiek uprawiać rolę jeśli nie ma tego dostępu do wody. Jeśli na przykład były ustalone dwie pory, już wróćmy do tej Somalii, dwie pory suche, krótka długa, dwie pory y, deszczowe, krótka długa, teraz to wszystko się wymieszało, i w zasadzie są bardzo gwałtowne pory deszczowe. I to powoduje błyskawiczne powodzie, które zmiatają wszystko na swojej drodze. Zresztą też mieliśmy powódź w Polsce i widzieliśmy, ale tam to się wydarza tak naprawdę co roku. A potem mamy przeraźliwie długą porę suchą. No i już nie wiadomo jak uprawiać rolę tak naprawdę. Jest kolejny skutek na przykład taki, że rodzą się konflikty. Czyli jest bardzo ograniczony zasób, jest kilka społeczności, już nie mówimy w skali całego kraju, ale na jakiegoś małego regionu i te społeczności będą w jakiś sposób współzawodniczyć o, o ten dostęp do wody albo ktoś musi się z powodu suszy przenieść. I to zazwyczaj nie jest jedna rodzina, tylko to są tysiące osób, które przybywają na tereny, gdzie już jest inna społeczność i jest bardzo niewiele tych studni załóżmy i to rodzi kolejne, kolejne konflikty. No właśnie, woda może być przyczyną konfliktu, może być też bronią w konflikcie. Znaczy nie sama woda, tylko dostęp do niej. Odcinając kogoś od wody, prawda? Można tak. z nim walczyć. Odcięcie dostępu do wody, zniszczenie stacji odsalania wody. Chyba wszyscy słyszeliśmy w ostatnich dniach i tygodniach o tym, że na Bliskim Wschodzie też w Iranie mają być bombardowane w ostateczności także te zakłady odsalania. I Iran też zagroził krajom arabskim, Dokładnie. że jeśli jego instalacje zostaną zaatakowane, to on zaatakuje instalacje krajów arabskich. I eksperci, analitycy, ludzie obserwujący ten konflikt, to uznali za jedną z największych możliwych eskalacji, większą niż uderzanie sobie w składy broni, amunicja nawet paliwa, tylko w instalacje wodne. Bo woda to jest podstawa. Jeżeli nie będzie tych zakładów, jeżeli tam jest taka sytuacja, że trzeba odsalać wodę i nie będzie tych odsalarek, to ludzie będą musieli kupować tę wodę, w którymś momencie ona się skończy, będą musieli uciekać, żeby tylko mieć ten dostęp do wody. Ale widzieliśmy to też w sytuacji konfliktu w strefie gazy, bo tam faktycznie były niszczone, były, bo albo był uniemożliwiany dostęp, albo były niszczone te odsalarki wody, były niszczone ujęcia wodne. My zresztą jako pach też budowaliśmy takie ujęcia właśnie w strefie gazy i w innych miejscach w Palestynie. Więc teraz my dostarczamy na miejscu, beczkowozami wodę do tych miejsc, w których już są zniszczone te ujęcia wodne, a właśnie pobieramy tę wodę z tych działających ujęć wodnych. Czyli widzimy, że to odcinanie dostępu, niszczenie ujęć wodnych jest potężną bronią, potężną bronią w konfliktach. I niestety może doprowadzić do prawdziwej katastrofy humanitarnej. No jeśli mówimy o regionie Bliskiego Wschodu, czy tym, co do Bliskiego Wschodu przylega, to w ogóle mówimy o takim regionie, gdzie tej wody jest bardzo, ale to bardzo mało. Arabia Saudyjska, no ale to kraj oczywiście bogaty, ale jednocześnie kraj, w którym chyba nie ma ani jednej naturalnej e, rzeki, jeśli dobrze pamiętam w Arabii Saudyjskiej. Iran z kolei po drugiej stronie Zatoki Perskiej trochę rzek ma, ale znowu nie tak dużo. Dochodziło nawet do, między Iranem a Afganistanem na przykład do e, konfliktów, które były stricte konfliktami o podział e, wody. Indie i Pakistan. No właśnie, Indie i Pakistan. U tego konfliktu, mało się o tym mówi, leży to, że w Kaszmirze, spornym regionie, są źródła rzeki Indus, rzeki, która jest najważniejsza dla rozwoju rolnictwa w Pakistanie, bo ten Indus zasila wiele innych rzeki, bez Indusu nie ma w, w Pendżabie rolnictwa, tym pakistańskim Pendżabie, no ale gdzieś te źródła są na spornym terenie, które kontrolują Indie, no więc jakby w ogóle nie wiemy, ile mamy konfliktów o wodę, które tak naprawdę jeszcze nie wybuchły, a mogą wybuchnąć. Ale wiemy, że od 22 roku, przez te załóżmy trzy lata, podwoiła się niemal liczba konfliktów o wodę. I to mogą być takie małe, lokalne konflikty, spory, a mogą być międzynarodowe konflikty i napięcia, albo takie, które dopiero, tak, dopiero widzimy ich oznaki. I to jest już przerażające. I y, wielokrotnie ym, słyszałam pytanie, czy ten XXI wiek to będzie wiek konfliktów o wodę? I wydaje się, że może być. Bo nawet jeżeli to nie jest wprost o wodę, tak jak widzimy na przykład Indie, Pakistan, ta woda jednak tam się pojawia w tym mhm. konflikcie. Choć się też nacjonalizm obu stron, Oczywiście. tam jest wiele innych religijnych, kwestie, wiele To może różnych być wątków. tak, że ta woda była u zarania. Dostęp do wody z przedłużające się susze mogły być u zarania jakiegoś głębszego konfliktu czy rewolucji. Tak jak w przypadku na przykład y, Syrii. I to może doprowadzić do wieloletniej wojny domowej, do wieloletnich konfliktów między nawet nie powiem, że różnymi mniejszościami, tylko po prostu grupami, które akurat mieszkają na takim terytorium, gdzie jest spór o wodę czy właśnie przedłużające się susze i bardzo ograniczone zasoby wodne. To, o czym mówimy oczywiście, to są kwestie związane z wojną, z bezpieczeństwem, z polityką międzynarodową, no, ale gdzieś na szczęście jest to, czym się zajmiecie państwo, czyli pomoc humanitarna, pomoc w rozwiązywaniu tych problemów wodnych. W jakich miejscach Polska Akcja Humanitarna działa, pomagając przy dostępie do wody? No padła Kenia. Przed tą rozmową mówiliśmy też o Sudanie Południowym, też miejsce, gdzie co prawda jest zielone, ale i infrastrukturą wodną bywają problemy. Tak naprawdę teraz jak się zastanawiam, to chyba nie ma kraju, w którym byśmy gdzie jesteśmy i gdzie nie pomagamy w jakiś sposób wodnie. Być może w tej sekundzie tylko Liban jest takim krajem, ale wszędzie dostarczamy w jakiś sposób wodę, bo i w Syrii na przykład dowozimy beczkowozami wodę, ale będziemy zaraz naprawiać infrastrukturę wodną i też naprawialiśmy, za zapewniliśmy dostęp do 80 tysięcy do 80 osób do wody w ostatnich latach. W Sudanie południowym stawiamy studnie, budujemy też zbiorniki na deszczówkę, tak samo w Somalii, Tamy piaskowe w Kenii, w Madagaskarze, też zbiorniki na deszczówkę oczywiście. W Ukrainie, w Ukrainie naprawialiśmy studnie i naprawialiśmy też różne instalacje wodne. To jest bardzo ważne. Też pomagaliśmy po tej powodzi tragicznej, po zniszczeniu tamy w Nowej Zbiornika Kachowce. Kachowskiego, Dokładnie, tak. dokładnie. I tam nawet dostarczaliśmy filtry do oczyszczania wody. W Polsce po powodzi także dostarczaliśmy filtry do oczyszczania wody i wodę pitną. Więc to też nas dotyka. Miejmy tego świadomość. W Jemenie naprawiamy infrastrukturę wodną więc też właśnie w strefie gazu, o której wspomnieliśmy, z beczkowozami. i tych form pomocy wodnej może być bardzo wiele, bo można tymczasowo dostarczyć wodę w sytuacji nagłego kryzysu albo tam, gdzie się po prostu nie da, do obozów i tak dalej, a można stawiać trwałe, miejmy nadzieję, konstrukcje, jak na przykład studnie, jak na przykład takie wieżowe zbiorniki wodne, które pomagają, no, w łatwiejszy sposób pobierać tę wodę społeczności, tak zwłaszcza robimy w sudanie południowym. I zresztą jest taka fajna inicjatywa, jeśli mogę powiedzieć. Akurat, bo w tym momencie trwa zbiórka na studnie Opy, którą prowadzimy razem ze słuchaczami, sympatykami, no wszystkimi osobami powiązanymi z Polskim Radiem Katowice. I już udało się zebrać 15% na te studnie. Koszt to jest 50 tysięcy złotych za taką studnię, za części zamienne, za promocję higieny, za szkolenia tam na miejscu, ale przede wszystkim za te studnie. I to jest mega ważne, bo jedna studnia może zmienić życie tak naprawdę więcej niż tysiąca osób. I oczywiście zapraszamy do wsparcia tej zbiórki na stronie pomagamy pomagamy.pachorg.pl to jest nasza specjalna platforma ale takich inicjatyw jest zresztą bardzo, bardzo wiele i można również pomagać po prostu przekazując środki na PACH na stronie Pachor.pl i bardzo do tego serdecznie zachęcamy i jeśli tylko jeszcze mogę dodać proszę bardzo to akurat zbliża się czas rozliczeń podatkowych, więc zachęcamy do przekazania 1,5% na pach. My na pewno to wykorzystamy bardzo dobrze, a zwłaszcza na takie rzeczy jak właśnie zapewnianie dostępu do wody na, na całym świecie. Bo tutaj właśnie są też te dwa wątki. Z jednej strony to jest brak wody, a z drugiej strony to jest brak infrastruktury wodnej, bo tak. nawet jeśli jest woda, to bez infrastruktury tak. to wiele to nie pomoże. To wiele to nie pomoże i często jest tak, że na przykład jeżeli mamy konflikt zbrojny, niekoniecznie jest tak, że jakaś infrastruktura jest niszczona. Po prostu nikt o nią nie dba yy, i nikt jej nie serwisuje i ona... Popada zapomnienie, nawala, nie jest, nie jest w ogóle funkcjonalna, więc to też jest ważne, żeby nie tylko stawiać nowe, ale i naprawiać to, co już jest, co istnieje. I ja pamiętam, że kiedy przyszłam do Polskiej Akcji Humanitarnej, to było hoho, sześć -ho, lat temu, to akurat prowadziliśmy taki bardzo ciekawy projekt w Adenie w Jemenie, gdzie naprawialiśmy cały ten taki system kanalizacyjno-wodny w jednej z dzielnic. No, tak naprawdę Naprawdę trudno mówić o stolicy, bo teraz kraj jest podzielony, ale w takim najważniejszym mieście południa Jemenu. I to było coś, co mnie zachwyciło, że na taką skalę polska organizacja może działać gdzieś po drugiej stronie globu. Naprawdę. I kiedy mówimy o infrastrukturze wodnej, to nie zawsze chodzi o to, że trzeba po prostu wymienić rury, czy zainstalować pompy, bo to się może nam kojarzyć, bo to są nasze problemy w Polsce. Rura przecieka albo pompa nie działa. Tylko, że na świecie często chodzi o coś zupełnie innego. Tu padło takie hasło tamy piaskowe na przykład. To jest takie rozwiązanie inżynieryjne ciekawe. Tamy piaskowe to jest coś przeciekawego. Ja miałam okazję to obejrzeć właśnie w Kenii kilka lat temu. Jest to bardzo prosty sposób. Mianowicie w Kenii 70% rzek to rzeki sezonowe. Czyli pojawiają się tylko wtedy, kiedy pada deszcz. Kiedy jest pora deszczowa. I wtedy koryta rzek się napełniają wodą, ale ona potem znika. Więc jeśli w porze suchej postawi się taką trwałą zaporę, to Powoli woda niesie ze sobą piach, osady i to się wszystko osadza, osadza, osadza na tej tamie i widzimy tak naprawdę morze piasku, jak już jest taka dojrzała tama, jak my to nazywamy, czasem po dwóch sezonach. I tam, kiedy pada deszcz przez ten piasek, e, przesiąka woda i gromadzi się pod spodem. E, właśnie to może być tak 60% piasku, 40% wody. Jeżeli są podłączone rury i jest na przykład obok e, studnia, czy nawet w ogóle są panele słoneczne, które już automatycznie zaciągają tę wodę spod piasku, no to ona jest do użytku przez cały ten czas, kiedy nie ma deszczu i jest przede wszystkim chroniona przed odchodami zwierząt, wolnie odparowuje, i no jest do użytku, to jest bardzo ważne. Co też ważne, że taka jedna tama pobiera może 1% wody z tej rzeki, więc może być multiplikowane to rozwiązanie na, na, na rzece. No i to nie jest drogie rozwiązanie. To nie jest drogie rozwiązanie i nawet są już osoby prywatne z Polski, które fundują takie tamy piaskowe, czy to w Madagaskarze, czy w Kenii. Zresztą jest taki powód do dumy trochę, jeśli chodzi o to, bo byliśmy pierwszą organizacją, która postawiła funkcjonalną tamę piaskową w Madagaskarze. I od tego czasu już postawiliśmy tych tam sporo, tam na miejscu i uczymy inne organizacje, jak stawiać te tamy. Zresztą z kenijską organizacją, z którą pracowaliśmy przez wiele lat, więc to też współpraca taka z lokalnymi ekspertami, lokalnymi organizacjami jest mega, mega ważna. Bo oni żyją w tej rzeczywistości, mają rozwiązania i my tylko możemy się od nich uczyć. Pytanie, czy będziemy się od nich uczyć też na nasze warunki w przyszłości – to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale na pewno warto współpracować i jednak zaciągać tę wiedzę od osób, które już teraz żyją w tej rzeczywistości. No i czasem to są takie rozwiązania, które są funkcjonalne, tanie i nie wymagają powiedzmy jakiejś takiej bardzo skomplikowanej wiedzy inżynieryjnej, choć oczywiście wprawy i wiedzy do tego potrzeba, trzeba wiedzieć jak to wszystko zrobić, ale bywają takie przypadki, że te, te projekty to jest pewnie bardzo skomplikowana praca inżynieryjna jednej strony tylko skomplikowana, a z drugiej droga i po prostu często spotykamy się z takimi komentarzami, że przecież ja też kopałem studnie z wujkiem na wsi, za domem. Co za filozofia, prawda? Co za filozofia, może wyślijcie łopaty, to wszyscy sobie tam poradzą. No nie, nie, nie, nie. Bo na przykład w Somalii jest bardzo głęboko ta woda w różnych regionach i czasem trzeba kopać, kopać, na nie kopy, wiercić takimi specjalnymi wiertnicami. 100 metrów, 200 metrów. Są studnie, które są na głębokości, takie jak jak wysokość Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Wyobraźmy to sobie, więc jak za pomocą łopaty, jeszcze przy okazji, jak znaleźć to miejsce. My każdą budowę studni zaczynamy od badań jednak geofizycznych, od rozmów z lokalną społecznością, gdzie ta studnia ma stanąć, żeby dla nich było bezpiecznie i dobrze. No, jest to o wiele bardziej skomplikowana kwestia. Gdzie jeszcze jakieś projekty takie właśnie ciekawe były organizowane przez Polską Akcję Humanitarną? Myślę, że takim bardzo ciekawym miejscem, o którym pewnie byśmy nie pomyśleli, a to był taki początek takich zorganizowanych działań z biurem krajowym w innym miejscu poza Polską, było grozny gdzie... Czyli Czeczenia. My, dokładnie, gdzie my dostarczaliśmy, zapewnialiśmy wodę w zasadzie dla y, większości miasta y, w tym czasie, kiedy ona była bardzo słabo dostępna, na początku tu, powiedzmy lat Powiedzmy jeszcze, że Grozne Czeczenia to było jedno z tych pierwszych miejsc, w których pomagała Polska Akcja Humanitarną Zarania, bo zaczęło się od Sarajewa, zaczęło od Zaczęło się wojny. od Sarajewa, były po drodze różne projekty, w tym między innymi Powódź w Polsce w 97 roku, ale to było to miejsce, kiedy zaczęliśmy działać w taki bardzo zorganizowany sposób. Mieliśmy swoją placówkę, właśnie Biuro Krajowe, jak teraz nazywamy, a wcześniej misje y, właśnie w Czeczeni. I no to już tak od tego czasu się bardzo wyspecjalizowaliśmy w niesieniu pomocy wodnej, sanitarnej, y, higienicznej, ale oczywiście prowadzimy też inne projekty, y, ale to też jest coś takiego pięknego, że znaleźliśmy tę swoją niszę, która jest jednocześnie podstawą y, życia. Bo bez wody nie ma niczego. Powtórzmy to po raz kolejny. Mhm. I jak to dokładnie wyglądało w Czeczeniu, w Groznym? To była druga wojna rzeczeńska, tak? Tak, to generalnie trzeba było dostarczać, zapewniać wodę dla miasta, bo nie była, nie była dostępna w tym czasie. Też wtedy nie było takich dobrych, technologicznych rozwiązań dotyczących między innymi filtrowania wody, prawda? Teraz byśmy może inaczej się do tego wszystkiego zabrali. Ale to też technologia poszła przez te trzy dekady do przodu mocno, prawie trzy dekady. To prawda. I teraz tak sobie myślę, bo Przypominam sobie właśnie y, te kwestie y, po powodzi w Polsce i po powodzi w Ukrainie, gdzie jednak istniały te takie wielkie maszyny filtrujące już teraz i można filtrować tę wodę i dostarczać do całych budynków mieszkalnych, na przykład zainstalować taką pompę i tylko wymieniać filtry. To byłoby bardzo, bardzo przydatne tam na miejscu wtedy. No Tych projektów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo i y, macie poczucie, że ten problem z dostępem do wody się zmniejsza czy raczej rośnie z roku na rok? Z jednej strony jest coraz więcej osób, które mają dostęp do wody e, zapewniony e, do i bezpiecznej e, do użycia, a z drugiej strony niestety wzrasta liczba konfliktów o wodę, czyli trochę trudno na to odpowiedzieć. Uda, udało nam się troszeczkę podciągnąć w tej kwestii, że więcej osób ma bliżej domu czy w domu dostęp do wody, ale z drugiej strony dalej e, w związku z postępującym kryzysem klimatycznym będzie przebywać tych miejsc, gdzie już się nie będzie dało żyć gdzie trzeba będzie się przenieść na przykład z dala od wybrzeża albo bardziej na północ, w miejsce, w którym dalej jest dostęp do wody. Więc wydaje się jednak, że sytuacja będzie się niestety pogarszać w tym zakresie, tak jak będą rosnąć temperatury. Ale też nie wyobrażajmy sobie, że w poszukiwaniu wody nagle na przykład wiele milionów ludzi ruszy się jednocześnie w stronę Europy. O programach wodnych, o tym jak Polska Akcja Humanitarna pomaga między innymi w dostępie do wody właśnie, bo to jest tylko jeden z elementów działania Polski, akcji humanitarnej. Mówiła Halena Krajewska właśnie z Pachu. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. A już za chwilę będziemy mówić o Meksyku, nie o wodzie, ale o meksykańskiej duchowości. Świat 24 I kolejnym dziś moim gościem jest Ola Synowiec, reporterka, autorka książki Dzieci Szóstego Słońca, w co wierzy Meksyk. Książki właśnie o Meksyku i o wierzeniach w tym fascynującym kraju. Dzień dobry. Dzień dobry. No i to jest rzeczywiście rzecz barwna, bo w tej książce, która ukazała się 8 lat temu, ale jej kolejne wznowienie ukazuje się w tym miesiącu także, książka, która pokazuje bardzo szerokie spektrum tego, w co wierzą mieszkańcy Meksyku, bo nam się tak kojarzy oczywiście Meksyk, tak jak i duża część Ameryki Łacińskiej, z takim gorącym podejściem do wiary katolickiej i oczywiście ten katolicyzm jest mocne w Meksyku, ale nie tylko. To Zacznę najpierw od tego, z czym nam się stereotypowo Meksyk kojarzy, czyli właśnie od tego katolicyzmu. Meksyk, tak jak i część świata zachodniego, zaczyna trochę się zwracać ku innym także aspektom duchowości? Tak, bo o ile jeszcze 50 lat temu... Przeważająca większość, 90, zaryzykowałabym nawet 7% mieszkańców to byli katolicy, to w tych ostatnich no, 50-70 latach sytuacja zaczęła się zmieniać, teraz, teraz tych katolików jest już no, niecałe 80%. Yy, i odchodzą od Kościoła w różnych kierunkach. Przeważająca większość to będą różne tutaj religie protestanckie. Przede wszystkim, powiedziałabym, presbiterianie, baptyści, zielonoświątkowcy, ale też, ale też po prostu dużo ateistów. To jest kolejna, kolejna rzecz tutaj. No i też o czym pisze w książce część osób, no nieznaczny procent, ale na pewno bardzo widoczny, zwraca się ku wierzeniom dawnych mieszkańców tych ziem sprzed przybycia Europejczyków, czyli ku wierzeniom Mesików, zwanych Aztekami Majów, Zapoteków. I to jest coś, co jak mówię, może nie jest procentowo dużym zjawiskiem, ale na pewno takim widocznym w przestrzeni miejskich. I jedne i z, wydaje mi się jednym z bardziej ciekawszych tutaj aspektów tych nowych wierzeń Meksykanów. Książkę Dzieci Szóstego Słońca zaczyna Pani od takiej sceny z Mercado de Sonora, czyli takiego największego bazaru różnych dewocjonaliów, różnych takich religijnych rzeczy w mieście Meksyk, czyli w meksykańskiej stolicy. No i pisze Pani o tym, że właściwie można tam znaleźć wszystko od Matki Bożej z Guadalupe właśnie po rzeźby różnych indiańskich czy tych prekonferentów kolumbijskich bóstw czy bohaterów i właściwie jest tam absolutnie wszystko. E, tak. I czy tym jest coś takiego znamiennego, jeśli chodzi o tą religijność? To jest taka trochę różnica, o tym mówiła pani profesor ze studiów latynoamerykańskich, że jeśli jest taka różnica właśnie między tym naszym podejściem europejskim, a tym podejściem latynoamerykańskim do świętych, to jest to, że kiedy my modlimy się do Boga, czy do świętego i ten święty, czy Bóg nam coś daje, to my to nazywamy cudem albo łaską, a w Ameryce Łacińskiej jest to jego świętym po prostu obowiązkiem. Ja bym powiedziała, że to też nie jest to tyle różnica Europa, Ameryka Łacińska, o ile właśnie takie ludowe podejście do, do wiary że ta wiara po pierwsze musi być bardzo namacalna, no i no jak gdyby najlepszym dowodem na to, że ktoś jest święty, czy że warto w niego wierzyć, jest to, że te cuda rzeczywiście sprawia. I ci najbardziej skuteczni święci rzeczywiście są bardziej popularni i najlepiej o ich świętości właśnie czy świadczą te rzeczy, które robią. Więc skoro na przykład dany święty, mimo że oficjalnie na przykład nieuznany jest przez Watykan jeszcze, a może nigdy nie będzie, mimo że on jest nieuznany, to... To, że do niego się ktoś modli i te modlitwy się spełniają, świadczy, że musi mieć jakieś posłuchanie u Boga, bo jak inaczej by te modlitwy spełniał. I na tej fali też wyrosło wielu takich świętych właśnie ludowych, świętych nieoficjalnych, nieuznanych przez Watykan, a przez część meksykańskich katolików uznawanych za najbardziej pełnoprawnych świętych katolickich. Czym jeszcze różni się ten meksykański katolicyzm na przykład od tego naszego tutaj w sensie środkowo- czy wschodnioeuropejskiego? Na, na, na czym on się skupia? On, jak, jak bardzo się różni? Ja tutaj mówię teraz tylko o moich obserwacjach, ale wydaje mi się, że taką rzeczą, która rzuca się pierwsza w, o, jedno, jedno, jedno, jest pierwsza w oczy, będzie pewnie też to, że ten katolicyzm meksykański w ogóle wiara meksykańska jest żywa i cały czas się zmienia. To nie jest jakaś tam żywa skamielina albo nawet nie nieżywa skamielina, już tutaj nie porównując do niczego, tylko to jest religia, to jest podejście w ogóle do wiary, które ewoluuje i cały czas się zmienia. I ja też właśnie z lubością lubię chodzić na ten... Targ Sonora, o, o, od którego zaczęliśmy dzisiejszą naszą rozmowę, bo tam widać, jak ta wiara właśnie się zmienia, co jest teraz, że tak powiem. Nawet na religijnym topie. Bo rzeczywiście ona cały czas ewoluuje. No, na przykład, kiedy była pandemia, to popularne się stało tak zwane Ninio COVID, dzieciątko COVID, czyli Jezus, figurka Jezusa w maseczce, często jak przedstawiona jako lekarz. Teraz taka też głośna rzecz, czyli Matka Boża, która ma chronić przed gentryfikacją, która dotyka między innymi niektórych dzielnic miasta Meksyk, więc to cały czas czas reaguje i się zmieniam. I drugą rzeczą, która wydaje Wydaje mi się, że jest też bardzo ważna w Meksyku to ich wspólnotowość, że jak gdyby to nie jest tak, że zawsze głową kościoła w danym miejscu będzie duchowny, ale też bardzo ważna jest społeczność. I no, ta społeczność w dużej mierze organizuje to życie religijne, między innymi fiesty katolickie, fiesty ludowe, które są bardzo ważną częścią tej religijności i bardzo ważną też taką integracyjną, budującą tę społeczność, taką totemiczną wręcz instytucją. I te fiesty odbywają się w różnych miejscach, z różnych okazji, najczęściej na wspomnienie lokalnego patrona, z okazji Wielkiego Tygodnia, z okazji karnawału i to nie jest tak, że te fiesty organizuje ksiądz czy burmistrz, chociaż czasami też oczywiście, ale główną siłą jest właśnie ta społeczność, ta wspólnota, która czasami na takiej zasadzie postaw się, zastaw się, organizuje te imprezy, bo bardzo często ci... Głównie organizatorzy wybierani, bardzo szanowani, nic z tego tak naprawdę nie mają poza szacunkiem i renomą jakąś w społeczności, a idą na te fiesty ogromne pieniądze. I ta wspólnotowość jest czymś, co mnie naprawdę w, tym, w tej meksykańskiej religijności zachwyca. No i te kolory, kolory, śpiew, maski, przebrania które o tym jestem jakby nie patrzeć katolickim. A jak się do tego wszystkiego ma, to co też, tak nam się na często pierwszy moment kojarzy z Meksykiem, jeśli chodzi o, o, o duchowość czy obrzędowość, czyli Dia de Muertos. Zresztą od, od tego pani zaczyna w swojej książce opis tej religijności czy duchowości Meksykanów, bo to, te, to też jest, jak rozumiem, takie połączenie właśnie tych elementów tradycyjnych, ludowych no i tych religijnych. Tak, jak najbardziej. Ja od razu, od razu powiem, że to Día de Muertos w Meksyku, czyli takie bardzo kolorowe obchodzenie Dnia Zmarłych, przepiękne, bardzo polecam pojechać i zobaczyć. No to, więc to Día de Muertos tak naprawdę ma głównie korzenie, powiedziałabym, europejskie, ludowe. I jest to święto jak najbardziej katolickie, w Meksyku nikt nie, nikt nie ma to do tego wątpliwości, więc jeśli zastanawiali się Państwo, czy jak gdyby coś sobie uczknąć do siebie i to celebrować, a mają Państwo jakieś wątpliwości co do katolickości tego święta, to w Meksyku nikt takiej wątpliwości nie ma. I oczywiście jest to jak najbardziej taka, powiedziałabym, synkretyczna, synkretyczny twór, który czerpał sobie z różnych miejsc. Ale dzisiaj meksykańscy historycy składają, skłaniają się raczej ku temu, że czerpał przede wszystkim z tych tradycji europejskich. I to też wydaje mi się bardzo ciekawe, bo to Dia de Muertos, które oczywiście ewoluowało na przestrzeni tych wieków, ma dużo wspólnego z tym jak kiedyś w Europie. Nawet w Polsce obchodziliśmy ten czas i to spotkanie z tymi zmarłymi bliskimi, symboliczne spotkanie dosyć, to, to, to spotkanie kiedyś obchodziliśmy no, troszeczkę inaczej niż teraz, no, chociażby spojrzeć na szkolne nasze dziady i to też wydaje mi się taka ciekawa bo może być podróż do Meksyku nie tylko jako takie okno na świat, ale też lustro, w którym możemy się troszeczkę odbić my sami No i to jak kiedyś właśnie na naszych ziemiach to święto wyglądało. I to jest, wydaje mi się, jedna z ciekawszych refleksji nad śmiercią, która nas może w tym Meksyku w tych dniach spotkać i naprawdę bardzo bliskie wspomnienie tych, których już z nami nie ma, którzy byli nam bliscy. I dla mnie te tysiące kilometrów od domu, to Día de Muertos było, było takim momentem, kiedy naprawdę niemalże fizycznie, chociaż no nie jestem w stanie to uwierzyć, poczułam obecność moich zmarłych bliskich. Także przepiękne, przepiękne święto. Ale Pisze pani też z kolei w jednym z ostatnich rozdziałów o tym, że w tym chrześcijaństwie, już nie katolicyzmie, chrześcijaństwie, mówię, kryje się pewien konflikt, no bo co wspomniała pani o tym zresztą, coraz aktywniejsze są kościoły protestanckie w Meksyku, coraz więcej Meksykanów też ku tym kościołom się zwraca i, i, i tu się pojawia pewien taki konflikt, jak rozumiem, między tymi katolickimi kościołami a tymi protestanckimi. Bywa, zdarzają się takie konflikty. Poświęcam temu właśnie jeden z rozdziałów, moich, jeden z rozdziałów mojej książki, i wynika on przede wszystkim, znaczy to, to też jest takie wydaje mi się znamienne, że to właśnie bardzo często ci protestanci są prześladowani przez lokalne, lokalnych katolików, chociaż no nie zawsze to tak bywa. Teraz sytuacja była bardziej skomplikowana, ale historycznie rzeczywiście tak było, ponieważ ten katolicyzm, tak już trochę wspomniałam, mówiąc o tych fiestach, on jest bardzo wtopiony, wrzyty w całą tkankę społeczną. Mówiłam o tych wydarzeniach, które są organizowane przez całą społeczność, o tym, jak to jest ważne dla nich, integrująco właśnie Wydar... Jakie są właśnie dla nich integrujące wydarzenia. E, więc kiedy ktoś odchodzi z kościoła katolickiego w danej mniejszej lub większej społeczności, zazwyczaj mniejszej, to trochę tak jakby opuszczał tę społeczność całą, wypisywał się z tej społeczności. W związku z tym ci katolicy mówią, że skoro już nie chcesz z nami tutaj partycypować w tej społeczności, no to dlaczego wysyłasz dzieci do tych szkół, dlaczego, nie wiem, korzystasz z niektórych innych udogodnień, które ta społeczność daje i dochodziło do regularnych konfliktów. Wciąż dochodzi, w, głównie właśnie w rdzennych społecznościach, w mniejszych miejscowościach, gdzie właśnie protestanci, nowonawróceni są przeciwkości śladowani, wypędzani czasem ze swoich miejscowości, dochodziło nawet do takich do, no, do aktów przemocy, do zabójstw, a nawet niekiedy, to już nieliczne przypadki, do takich nawet regularnych bitw. I to są tak naprawdę ostatnie dziesięciolecia i to jest sytuacja, która cały czas się dzieje. I właśnie w Chiapas, w stanie, w którym mieszkałam w Meksyku, są nawet takie alternatywne, powiedziałabym, miejscowości. To trochę takie przykre określenie, gdzie, które na przykład nazywają się tak samo jak te miejscowości, z których ci katolicy, ci protestanci zostali wypędzeni. I tak na przykład Istnieje San Juan Chamula, miejscowość dosyć znana wśród turystów, gdzie no, no, kiedyś żyli głównie katolicy i osoby wypędzone albo osoby, które uciekły pod wpływem prześladowań, wyprowadziły się do miejscowości innej, e, niedaleko. I to często właśnie są takie miejscowości, które nazywają się nowa i właśnie dawna miejscowość albo jakieś nazwy biblijne, które mają. Więc no, to jest zjawisko, które cały czas no, niestety się w Meksyku dzieje, chociaż na przykład tym San Juan Chamula jest już dużo, dużo spokojniej niż kiedyś było. Pisze pani też o rodzimowiercach, o tych mieszkańcach Meksyku, którzy wracają do wierzeń sprzed y, przybycia chrześcijaństwa. Jak silny jest ten trend w Meksyku? No, procentowo nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że procentowo. Bo Jest to naprawdę niedużo, w okolicach może procenta, ale zjawisko jest o tyle szersze, że te kultury przedhiszpańskie bardzo były promowane przez meksykański rząd już od lat dwudziestych XX wieku, czyli od 100 lat, czyli no, mamy już wiele lat takiego, powiedziałabym, związania właśnie przez rząd, ale też przez podręczniki, przez różnego typu właśnie, przez całą agendę, którą, którą te, te ci rządzący przygotowywali, wiązania meksykańskiej tożsamości z przedhiszpańskością. Meksyk, żeby się odróżnić troszeczkę od Europy, ale też od Stanów Zjednoczonych, żeby ten swój nacjonalizm budował, musiał to budować na czymś, więc w dużej części było to budowane na tych kulturach hiszpańskich, wielkich, potężnych i ta przedhiszpańskość, że tak powiem, no jest w tej tożsamości, jest w krwi każdego Meksykanina, więc nawet praktykujący katolicy chodzą czasem na oczyszczenie ziołami czy dymem z kadzideł i gdzieś to jest tam, wydaje mi się, mocno zakorzenione w wielu osobach, a rzeczywiście wyłania się, wyłania, wyłania się od kilkudziesięciu lat, bardzo silny taki ruch rodzimowierczy. To też ma dużo wspólnego z takim powiedziałabym poszukiwaniem własnej tożsamości, bo też ten katolicyzm, mimo że on był bardzo związany z niepodległym krajem na sztandarach wojny o niepodległość niesiono Matkę Bożą z Guadalupe, to wciąż no ten katolicyzm kojarzy się z Europą, kojarzy się z latami kolonii. Nie bez przyczyny był prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador poprosił papieża o przeprosiny za konkwistę i przymusową właśnie Przymusowe nawracanie miejscowych, bo ten katolicyzm no, kojarzy się jednak z tym uciskiem i latami kolonizacji. Więc no, Meksykanie, by szukać tych swoich korzeni, szukać tej swojej tożsamości, zwracają się coraz, ciężej, coraz częściej do tych wierzeń przedhiszpańskich, które pod wieloma względami bywają też. Atrakcyjne, wydaje mi się, nie tylko w Meksyku, bo jest gdzieś tam dostrzegam taki trend światowy, żeby w tym naszym troszeczkę zagubieniu się w tym nowoczesnym, powiedziałabym kapitalistycznym świecie szukać czegoś, co, co gdzieś straciliśmy, co gdzieś zostawiliśmy um, za sobą. I wiele osób, także w Polsce, szuka czegoś takiego właśnie u kultur rdzennych, u rdzennych społeczeństw, między innymi właśnie Ameryki Łacińskiej i w tym Meksyku. A to może się nasilać pani zdaniem, no bo te dyskusje w ogóle o odpowiedzialności Europy, czy świata zachodniego za kolonializm nie tylko w Afryce, ale także właśnie w Ameryce Południowej się nasilają. No król hiszpański niedawno Filip VI zaczął nawet o tym sam mówić, jeszcze może nie w taki sposób, jakby sobie przynajmniej część Meksykanów życzyła, no ale jednak zaczął mówić o tym, że to co Hiszpanie wobec Meksyku robili w, przez no, długi okres przecież, kilkaset lat temu, no to było coś, za co no, wypadałoby przeprosić. To jest duży temat i w Hiszpanii to jest coś do przerabienia i co jest cały czas przerabiane i są tutaj różnego typu też animozje i dyskusje, bo po tej wypowiedzi, o której pan wspomina, kolega Hiszpanii sprzed niedawna, były też antygłosy, między innymi no, nazwijmy ją burmistrz Czyni Madrytu głośno mówiła o tym, że jednak Ameryka Łacińska powinna być wdzięczna, bo niesiono tam cywilizację. Czyli narracja, która no, po tamtej stronie wielkiej wody już rzadko kiedy rozbrzmiewa, a jak rozbrzmiewa, to jest bardzo kontrowersyjna. Czy też plakaty, które pojawiły się nie w tym chyba w zeszłym roku, jeszcze poprzednim, na 12 października, czyli ten dzień, w którym Krzysztof Kolumb miał dopłynąć do ziem później nazwanych Ameryką. Święta, które kiedyś nazywano Dniem Kolumba w niektórych miejscach, teraz już się tak go nie nazywa, czy Dniem właśnie takiej rasy, czyli takiej jak gdyby nowego, nowej kultury, którą zbudowano na w bazie tych, tej kultury europejskiej, rdzennej, amerykańskiej i czasami też afrykańskiej. Teraz od tej nazwy się w Amerykach odchodzi, to bardzo często jest dzień narodu wielokulturowego, czy dzień oporu rdzennych mieszkańców, w zależności od kraju to zmienia nazwy. No i w, ty w tych dniach w Hiszpanii pojawiły się billboardy, informacje, że no nie mamy tutaj za co przepraszać, nie mamy czego żałować i to właśnie takie komunikaty o niesieniu tej cywilizacji. I ja ilokrotnie jestem w Hiszpanii, no rozmawiam z Hiszpanami na ten temat. Mój partner, który jest pilotem po Hiszpanii, robi taki mały test wśród kierowców, z którymi pracuję, kierowców autobusów, turystycznych i pyta ich właśnie o stosunek do tego. No i wśród takiego, takiej grupy społecznej, jaką są ci kierowcy autobusów, cały czas pojawia się to twierdzenie, że jednak no, nieśliśmy cywilizację, że dużo, dużo przecież ten kontynent nam zawdzięcza i tak dalej, i tak dalej. No głosy, które no, są co najmniej kontrowersyjne, już nie mówiąc, że po prostu już pod jakimś względem pewnie Nieetyczne, a w tej Hiszpanii gdzieś pokutują. To takie głosy, jak mówię, no, po tamtej stronie oceanu, gdzie te ruchy dekolonizacyjne są bardzo silne. No, już by po prostu, wydaje mi się, w dyskursie publicznym po prostu nie przeszły. I pojawia się w Pani książce też oczywiście pośród wielu różnych wątków wątek New Age, czyli tych takich prądów, które też na zachodzie się swego czasu zrobiły bardzo mądre, modne, kilkadziesiąt lat temu już. I w Meksyku także ten yy, czy to wszystko, co związane jest z taką właśnie nową erą duchowości, która się gdzieś tam na zachodzie pojawiła w czasie rewolucji dzieci kwiatów, w latach 60., -tych, 70., -tych, to, to to w Meksyku się pojawiło teraz, czy to też jest takie zjawisko sprzed dziesiątek lat? To też jest coś, co pewnie się na, na, narodziło na tej fali właśnie kontrkultury drugiej połowy XX wieku, może jeszcze nawet przed hipisami, może już zaczęło się coś pojawiać takiego z bitnikami i ten Meksyk Niektórzy mówią, że stał się takim nowym Nepalem, nowymi Indiami, gdzie, te, gdzie szeroko pojęty Zachód tej duchowości poszukuje. I o tym trochę piszę, właśnie w jednym z moich rozdziałów, skupiając się tam akurat na latach 60., czyli takich, właśnie powiedziałabym, wybitnie hipisowskich, kiedy Meksyk stał się jednym z takich, powiedziałabym, epicentrów, właśnie tej, że tak powiem, duchowości. Meksykanie swego czasu nawet wierzyli, że takim właśnie New Age'owym Chrystusem narodów właśnie będzie Meksyk, że ta nowa era wodnika, jakaś wyższy stan, do którego dąży ludzkość, nowa era w dziejach świata rozpocznie się właśnie w Meksyku i, i coś w tym jest, bo ten Meksyk jest no i w ogóle Ameryka Łacińska wciąż obok Indii, Nepalu, takich in, innych popularnych miejsc jest takim magnesem dla ludzi, którzy właśnie czegoś takiego poszukują, mniej lub bardziej skutecznie, bo to też jest, wydaje mi się, dosyć duży temat, czego szukamy, co znajdujemy, czego spodziewamy się znaleźć, a jak tam naprawdę teraz świat i te społeczności rdzenne wyglądają i czy przy tym nie romantyzujemy trochę tych osób, nie infantylizujemy, czy nie szukamy jakiejś ułudy, czy, szuka, czy nie wiem, opowiadamy o tych ludziach w jakiś sposób godnościowo, więc to jest dosyć duży temat. Ja w mojej książce skupiam się na takiej, powiedziałabym, ciekawej postaci właśnie, prawdziwej dziewczynie, która... Została zabita podczas protestów studentów przed olimpiadą w mieście Meksyk w 1968 roku, z której właśnie zrobiono taką nową, new age'ową świętą, która... No, nie będę tutaj uprzedzać, polecam książeczkę. No właśnie, tam się pojawia bardzo dużo ciekawych wątków o szamanizmie, o wielu innych rzeczach. O wszystkich oczywiście nie zdążymy porozmawiać, bo się zbliżamy do końca, ale powiem tylko jedną rzecz. Tam się pojawia rozdział poświęcony koli. I kola też swoją rolę w duchowości, przynajmniej części Meksykanów, odgrywa. Skąd się ta kola tam wzięła? E no to dosyć długa historia, ale tak naprawdę też warto wspomnieć, że kola, mimo że jest bardzo popularnym w Meksyku napojem i Meksyk jest um, największym konsumentem per capita um, napojów tego koncernu na głowę, to za święto ta kola uważana jest w tylko niektórych społecznościach, ale to są dosyć widoczne miejsca, bo to są dosyć turystyczne miejsca i takim sztandarowym miejscem będzie pewnie już wspomniana przeze mnie w kontekście konfliktu między katolikami a protestantami San Juan Chamula gdzie w kościele katolickim, który no, wygląda w środku dość e, trochę inaczej niż, ten, e, niż te nasze, bo miejscowi modlą się siedząc na ziemi, e, na igliwiu, nie ma tam ołtarza, nie, tam, nie ma też tam regularnych mszy, ale wciąż modlą się do świętek katolickich, jako jedno z elementów tej modlitwie, Używana jest właśnie kola, która w jakiś sposób ma pomagać w tych modlitwach, co oczywiście jest może i jakąś ciekawostką, ale też większym tematem społecznym, bo ta kola urosła tam do takiego symbolu kulturowego, ważnego bardzo elementu kultury, które no, jest obecne w różnych miejscach, nie tylko też w kościele. Ta kola jest taką świętą walutą. Płaci się nią tak symbolicznie za różnego typu usługi, usługi, nie wiem, spata na przykład, albo usługi, dziękuję się jakiemuś politykowi za coś dając kole, za usługi lekarza, położnej, też, jakiś, jeśli lokalny polityk chce, urządza wiedzy wyborczy, to jest powiedziane, że musi postawić tyle i tyle. Kiedy przychodzi do nas gość, nie wypada powitać go wodą czy kompotem, bo to jest po prostu wyraz braku szacunku. Więc chodzi tam ta kola i to nie o to chodzi, że, ci miejscu, że, że jest w tym wszystkim jakimś brak, brak edukacji, bo ta edukacja na temat no, niezdrowych yy, Skutków różnych picia coli jest w Meksyku już od lat, także w tych społecznościach. Ja to czasami porównuję do takiej kulturowej roli alkoholu w Polsce, bo my też wiemy, że alkohol szkodzi, że powoduje wiele problemów społecznych, też chociażby przemoc domową, czy powoduje, wspiera w jakiś sposób, podbija e, e, oczywiście. Więc yy, wiemy, że on szkodzi, ale mimo wszystko jest obecny w naszej kulturze i wciąż też nie wypada czasami, nie wiem, zrobić wesela na przykład bez alkoholu w niektórych y, grupach y, w naszym kraju. Podobnie jest kolał, że po prostu ona tak silnie tam wrosła w tę kulturę, że już bardzo trudno jej ją wyrzucić. Dochodzi do tego uzależnienie, tak jak, nie wiem, nasze uzależnienie od y, papierosów. Też można się uzależnić od Koli, no i powiązania Koli z polityką, które są silne od tych najniższych szczebli w poszczególnych miejscowościach, gminach, Aż po najwyższy urząd w kraju, bo swego czasu, na początku XX wieku, prezydentem Meksyku był były prezes Coca-Coli na Amerykę Łacińską, czyli Vicente Fox, który też rozdał różnego typu koncesje, obsadził swoimi dawnymi kolegami różne urzędy w kraju, między, między innymi taką instytucję do spraw wody. I o tym, między innymi o tym wątku, dlaczego... Kola jest w duchowości części, przynajmniej Meksykanów, ważna. O wszystkich tych wątkach, o których mówiliśmy, o wielu innych, o których nie wspomnieliśmy także, bo, bo dobrze tę książkę po prostu przeczytać, żeby to wszystko się dowiedzieć. Moja rozmówczyni, Ola Synowiec, napisała właśnie w książce Dzieci Szóstego Słońca, w co wie, że Meksyk ta książka wznowiona ukazuje się ponownie w kwietniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i tę opowieść o, o Meksyku. Dziękuję serdecznie. Miłej ja, lektury. Ja Państwu również dziękuję za uwagę, Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Świat 24.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 Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra finałę UEFA Champions League. Real kontra Bayern, a w środę Barcelona kontra Atletico. Nie przegap kitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.